Pupuk, To tam? podaje się. Tak, zgarliście, Dzisiejszy odcinek będzie o Francji. Za początek historii Francji można uznać państwo Franków. Jednakże trzeba od razu zaznaczyć, że nie jest to to samo państwo, a uważanie ich za jedno jest kategorycznym błędem. Mimo to, zaczniemy właśnie od nich. Germaniści Frankowie Zaczęli osiedlać się w północnej Galii, w IV wieku. A zjednoczenia plemion frankijskich dokonał Chlodwig. Za czasów Chlodwiga państwo rozwijało się, jednak po jego śmierci ulegało powolnej dezintegracji. Kolejni Chlowie byli nieudolni, coraz większa władza przychodziła w ręce wysokich urzędników, czyli majordomów. Na szczęście ten kryzys zażegnał Pepin z Chrystalu, majordom, który zjednoczył państwo. Jego syn i następca... Karol Młot sprawował rzeczywistą władzę w państwie Franku. W bitwie pod Płatiem w 732 roku zatrzymał inwazję Arabów na ziemię Europy Zachodniej. Pierwszym królem z dynastii Karolingów był Pepin Krótki. Porozumiał się on z papieżem Zachariaszem, który to był zagrożony przez plemię Longobardów, i tamten pomógł mu zdetonizować ostatniego z Merowingów, Hildaryka III. Potem, gdy tylko Pepin sięgnął po koronę, wyprawił się do Włoch i rozprawił się z nieprzyjaźnie nastawionym wymieniem. Następnie w roku 755 doprowadził do powstania państwa kościelnego. Następcą Pepina III Krótkiego w roku 768 został jego syn, Karol Wielki. Co ciekawe, państwo kościelne jest jednym z najdłużej nieprzerwanie istniejących państw w Europie. Dlaczego władca państwa Franków, Karol, otrzymał przydomek Wielki? Poza jego niewątpliwymi zasługami, polityce, o których powiem później, należy uwzględnić również czynnik fizjologiczny. Karol miał 192 cm wzrostu, co na czasie średniowieczne było tak, jakby teraz i 2,5 metra. Niefizjologiczne przyczyny, dla których Karola nazwano Wielkim, to, po pierwsze, umocnienie i powiększenie państwa franków; Dalej, obrona państwa oraz chrześcijan przed Arabami. Pantrząc na dzisiejszą Francję, to raczej ciężko być o tym przekonany. Dalej, obrona państwa kościelnego, co było wynikiem zobowiązań ojca Karola oraz koronacji. Dalej, wspieranie akcji misyjnej kościoła. Karol Wielki prowadził bardzo wiele wojen. I skutkiem było między innymi pokonanie Longobardów i zagarnięcie ich królestwa. Ciebie Longobardów znajdowało się na północy Włoch dzisiejsza Lombardia. Porbój Saksonii, co ciekawe, w roku 782, jeżeli mnie pamięć nie myli, by prowincje zbuntowały się i zbrojnie powstały przeciwko narzuconej przez króla władzy, co Karol, jako dobry władca chrześcijański, przedstawiciel miłosiernego ojca na ziemi, kazał zabić 4,5 tysiąca Saksonów. Ponadto Karol Wielki narzucił swoją zwierzchność Słowianom Połapskim, przyłączył Bawarię, rozbił Hanat Awarski, Rodził również walki z Saracenami na Półwyspie Pirenejskim. Dzieje państwa Franków sięgały na północy, od Morza Północnego i Bałtyckiego, a na południu do Włoch. W końcu, w roku 800, Karol Wielki został koronowany na cesarza, co miało być swoistą próbą odtworzenia Imperium Rzymskiego. Karol Wielki zmarł w 814 roku, zostawiając potężne państwo. I 16 dzieci. Jego syn, Ludwik Pobożny, w 843 roku... W Verdę podzielił państwo pomiędzy trzech synów, Lotara, Karola Łysego i Ludwika Niemieckiego. Tutaj należy wkrącić, że w tym okresie Łysina była znakiem hańby dla średniowiecznego rycerza. Właśnie ów Łysol otrzymał tereny, które stanowią dzisiejszą Francję. Już od początku X wieku można było zauważyć sobnięcie władzy dynastii karolingów. W roku 987 zmarł ostatni przedstawiciel, Ludwik V, a w wyniku elekcji można władców, koronę uzyskał Hugo Cappé. Tego posiadłości w chwili lekcji nie były duże. Właściwie większość państwa stanowiły posiadłości lenne wasali. Do największych należały księstwa Normandii, Burgundii, Akwitanii oraz hrabstwa Toulouse, Bretanii i Flandrii. No, a co najgorsze, wiązze zależności między królem a jego wasalami były dosyć słabe. Późniejsza historia Francji jest strasznie ludna i przeskakujemy od razu do rewolucji francuskiej. Właściwie to za bardzo nie ma o czym mówić. Wielka rewolucja francuska była tylko najważniejszym wydarzeniem społecznym w historii świata, dzięki której uformowało się nowoczesne społeczeństwo. Oczywiście żartujemy! Powiem chociaż troszeczkę o tym. Zasadniczo Francja końcówki XVIII wieku miała kilka problemów. Jeden z nich to było wielkie zadłużenie państwa, gdyż na około 5 miliardów liwrów. Zaś kolejnym problemem był czysto feudalny podział społeczeństwa na szlachtę, duchowieństwo oraz stan trzeci. Co w XVIII wieku było już dość mocno mechaniczne. Za. No, polega na tym, że stan trzeci chciał się rozwijać, a taki układ im na to nie pozwalał. Bogata burżuazja, która dorobiła się tego majątku na Przemyśle, stanęła na czele tegoż stanu i razem stworzyli zgromadzenie narodowe. Wydarzenie, które później stało się symbolem rewolucji francuskiej, czyli zdobycie w Bastii 14 lipca 1789 roku, było tak naprawdę... Epizodem i mało znaczącym zdarzeniem. W Bastylii nie był osadzony żaden ważny więzień. Było tam ich tylko ośmiu, w tym jedna osoba umysłowo chora i kilku pałszerzy pieniędzy. Jednakże to wydarzenie stało się symbolem rewolucji. Dalsze dzieje rewolucji są niezwykle skomplikowane, co i raz się ktoś jednoczy, ktoś się kłóci, powstają Jakobidny, że prowadzą swój terror, powstają Kordelierzy, Lewantyści, Bóg w jedy, co tam jeszcze. Nie będziemy się o tym rozpisywać ani rozgadywać. Powiem jedynie, że na końcu prawie wszystkich ścieli. Ha ha. ha. <laughs> Rewolucja zakończyła się sukcesem. Naród przejął władzę w państwie, a cała Europa wschodnia i zachodnia zaczęła nienawidzić Francji. Na szczęście zaraz po wszystkim pojawiło się dziecko rewolucji, zwane także Napoleonem Bonaparte. To na początek trochę biografii. Napoleon Bonaparte był korsykaninem urodzonym w 1769 roku. W wieku 11 lat wstąpił do szkoły wojskowej i stał się obiektem drwin ze strony swoich kolegów z powodu swojego korsykańskiego, czyli włoskiego akcentu. Napoleon odnosił sukcesy militarne i został w po pewnym czasie generałem. Co ciekawe, pod jego rozkazami pozostawały Legiony polskie we Włoszech, utworzone przez Jana Henryka Dąbrowskiego. W 1799 roku Napoleon przejął władzę dyktatorską nad Francją, a w 1804 koronował się na cesarza Francuzów. Dzięki czemu Francja osiągnęła bardzo wysoką pozycję pod względem militarnym i politycznym i była jednocześnie nienawidzona przez całą Europę. Prawie całą! Jest jeden kraj, który kocha Napoleona. Właściwie jeden naród. Jeden naród, bo kraju tego nie było. Mówimy o Polakach. Dzisiaj większość Europy uważa Napoleona za takiego pra Hitlera. Marzeniem Napoleona był podbój Rosji, jednakże Przegrał on z najlepszym rosyjskim generałem, generałem Zima. Napoleon został osadzony na francuskiej wyspie Elbie, skąd po dwóch latach powrócił w blasku chwały. Tak rozpoczęły się 100 dni Napoleona. 1 marca 1815 roku wraz z oddziałem gwardyjskim Napoleon wylądował w Tulonie. Do Paryża zaś przył on 20 marca, gdzie wprowadził akt konstytucji cesarstwa, na mocy której wprowadzał monarchię konstytucyjną oraz wolność prasy. Wojska koalicyjne przygotowywały się do ostatecznego pokonania Napoleona i w tym celu na terenie Belgii w krótkim czasie zgromadzono bardzo duże wojsko, którego nie udało się zdemobilizować po ostatnim pokonaniu Napoleona. Wiedząc, gdzie znajduje się wojsko nieprzyjaciela, Napoleon postanowił, że uderzy jako pierwszy. Do pierwszej potyczki doszło pod miejscowością Ligny. Cześć, to się tam mówi. Napoleon. Nie, ale nie. To nie jest ważne. Napoleon zaatakował tam wojska pruskie, jednakże nie udało mu się ich w pełni pokonać, a jedynie rozbić. W dniu 18 czerwca 1815 roku doszło do decydującego starcia pod Waterloo. Bitwa ta zakończyła się porażką Napoleona. Ale co się stało, że ten wspaniały i wybitny dowódca, posiadając przewagę liczebną nad wrogiem, dał się pokonać? Jak głosi legenda... Nie legenda. No dobra, To nie legenda, to jest fakt historyczny. Napoleon dostał biegunki, przez co na dwie godziny musiał oddać dowodzenie innemu, mało doświadczonemu generałowi, który był po prostu nieudolny. Ot, i historia. Po w swoich nieudanych studniach Napoleon został zesłany już w bardziej oddalone miejsce na Wyspie Świętej Heleny, która leży na środku Atlantyku, praktycznie rzecz biorąc i tam sobie umarł. Co ciekawe, przy sekcji zwłok Napoleona wykryto w jego włosach śladowe ilości arszeniku, co, może, co jednoznacznie znaczy, że był on podtruwany. Kolejną rzeczą, której można by napomnieć przyłotać Napoleona jest kwestia jego wzrostu. Napoleon wcale nie był niskim. W XVIII-XIX wieku, w tym czasie kiedy żył Napoleon, średnia wzrostu Francuzów to był 1,65 m. Napoleon miał 1,69 m, co oznaczało, że był ponad przeciętnie wysoki, a nie kurduplowatny, jak się uważa dzisiaj. To wynika owe błędne przekonanie o wzroście Napoleona? Mianowicie, w ówczesnej Anglii używano jednostki, w której 169 było małym wzrostem. I stąd się wziął ten historyczny błąd. W I wojnie światowej Francja była opozycyjna w stosunku do Niemiec. Widziało się to oczywiście m.in. z konfliktu, który zawsze był obecny między tymi dwoma krajami. Chodziło o Lotaryngię i Alzację. Co ciekawe, niedawno prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, był w Alzacji i uparcie twierdził, że jest w Niemczech. Czym bywało niewątpliwe zadowolenie wśród dziennikarzy obecnych na tej konferencji prasowej? No niestety, podczas I wojny światowej Niemcy wręcz dziesiątkowali wojska francuskie. Dlaczego tak się działo? Otóż, Niemcy zdając sobie sprawy, w jakim terenie walczą, w 1915 roku wprowadzili zielone mundury, które były maskujące. Francuzi natomiast... Uważali, że walczą na swoje ziemi, nie będą, więc marnowali pieniędzy na jakieś wymaskujące mundury, też do samego końca wojny walczyli w jasno niebieskich mundurach z wielkimi ich sami na torsie. Tutaj no ciekawostką jest fakt, że Francja jako ostatni kraj wykorzystywał kirysy, czyli zwykłe, żelazne pancerze, takie jakich używali średniowieczni wojownicy. Dopiero... Po końcowej fazie I wojny światowej oddziały kirasierów konnych zostały rozwiązane. Jako, że Francja należała do obozu zwycięskiego w I wojnie światowej, to uważała, że postanowienia wersalskie powinny być dla Niemiec jak najbardziej restrykcyjne. Jako, że Francja należała do zwycięskiego obozu po I wojnie światowej, miała duży wpływ na postanowienia wersalskie. Uważała ona, że Niemcy powinny zostać jak najbardziej dotkliwie ukarane postanowieniami wersalskimi. Francja chciała po prostu pozbyć się konkurenta politycznego i gospodarczego z regionu. Opozycyjna do tego stanowiska była Wielka Brytania, która postępując zgodnie ze swoją polityką równowagi europejskiej, doprowadziła do znacznych w dyktacie wersalskim. W okresie międzywojennym Francja, a w szczególności jej stolica, czyli Paryż, były swoistym centrum kultury rozrywkowej całego świata. Jednakże, w roku 1939 rozpoczęła się druga wojna światowa. Był... Francja obiecywała Polsce wsparcie, byliśmy z nimi w sojuszu. Jednakże, co tam było na linii Maginota? Maginota. Otóż, na linii Maginota stacjonowało kilkaset dywizji francusko-brytyjskich, podczas gdy w Niemczech było ledwo kilkanaście. Wie, wie, wie, wie. Wie, wie, wie. Jak nazistowskie Niemcy poradziły sobie z ominięciem tej niezwykle silnej i dobrze ufortyfikowanej linii? linii obrony Francji? Otóż przeszli obokiem przez Ardeny. Dalej droga do Paryża była bardzo łatwa. Zero oporu ze strony ludności, zero oporu ze strony wojska. Właściwie nawet widziałem ostatnio ciekawy wpis na ebayu, był francuski karabin z czasów II wojny światowej. W przepisach pisało, że jest w ogóle nieużywany, jedynie raz o ziemię ciśnięty. Na uwagę zasługuje również francuska technologia wojskowa. Czy wiecie, że francuskie czołgi miały cztery biegi do tyłu i jeden do przodu, jakby wróg był z tyłu? Kolejną ciekawostką technologiczną, którą miały jedynie francuskie czołgi, były lusterka boczne. Ale co one robiły w francuskich czołgach? Rówek niezwykle prosta, ale i błyskotliwa jedynie. Francuzi mogli to wpaść. Dzięki bocznym lusterkom operatorzy czołgu mogli widzieć pole bitwy. Ha, ha, ha. Po co rosną drzewa na polach eliziejskich, Bartek? Bo nie wiem. Tak mi się wydaje, żeby armia niemiecka w cieniu maszerowała. Ale powiedz mi, Mateusz, na jaką cholerę Francuzi zbudowali wieżę Eiffler? jak to po co? Żeby ich banderę wojenną było widać aż z Berlina. Z Berlina? Banderę wojenną? A jaka jest bandera wojenna Francji? Biały krzyż na białym podniem. Powiedz mi, co zrobili Polacy, żeby uratować swoją flotę przed wpadnięciem jej w ręce Niemców? No, zrobili jedną logiczną rzecz, czyli wysłali ją do Anglii. No nie byłbym taki pewien. Jest jakiś lepszy pomysł? Oczywiście, e, samie... ge Francuski geniusz! Powiedz mi, co oni zrobili? No jak to, co? Po prostu ją zatopili. Czytałem ostatnio o ciekawym zjawisku. Czym jest 100 tysięcy Francuzów z uniesionymi rękami? Ty, jak to, co? Armia! Zastanawiałeś się kiedyś, jak Niemcy odczytują słowo Marzinot? Tak, uczyłem się niemieckiego. To znaczy witajcie. A zastanawiałeś się kiedyś, ilu Francuzów potrzeba, żeby obronić Paryż? Nie. W ogóle czy ktokolwiek to wie? Chyba nie, bo nikt tego nigdy nie próbował. Dobra, dobra, kończmy już z tym. Zrobimy sobie jaj z naszych wspaniałych sojuszników. Zastanówmy się lepiej. Jakim cudem znajdzie się oni wśród głównych wygranych II wojny światowej. Ja bym się w ogóle zastanowił, kto dopuścił Francuzów do międzynarodowych rozmów na jakikolwiek temat, który nie jest kapitulacji. To jest właśnie polityka? Francuska polityka była dużo skuteczniejsza niż polityka chociażby Polski, która została oddana w łapska Salinowi w Jałcie, a Francja otrzymała niemiecką strefę okupacyjną. Za co? Tego nie wiem. Przejdźmy już do historii powojennej. Chociaż Francja od 1949 roku jest członkiem NATO, to od 1966 roku nie ma tam struktur wojskowych. Dopiero prezydent Sarkozy zapowiedział zmianę tego faktu. A na koniec, dowcip, dlaczego we francuskim euro nie ma fajerwerków? Bo za każdym razem, gdy wystrzeliwali, Francuzi się poddawali? Dziękujemy, Dziękujemy za wysłuchanie za naszej audycji i zapraszamy, i zapraszamy nas na kolejną nieokreślonej przyszłości, tupu. czyli prawdopodobnie za tydzień, tak? Officia Scholastica! Mare surgere, statim induere, manus lavere, crines ornare, deum odorare, scholam fecundare dirigenter augustale, auditum ruminare!